Objawienie Świętego Jana, rozdział szósty I widziałem, gdy zdjął baranek jedną z pieczęci I słyszałem jedno z czterech zwierząt mówiące jak głos gromu Chodź i patrz I widziałem i oto koń biały A ten, który na nim siedział, miał łuk I dano mu koronę i wyszedł jako zwycięzca I aby zwyciężał A gdy zdjął drugą pieczęć Słyszałem drugie zwierzę mówiące Chodź i patrz i wyszedł drugi koń, rudy, a temu, który na nim siedział, dano, aby zakłócał pokój na ziemi, i aby jedni drugich zabijali, i dano mu miecz wielki. I gdy zdjął trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące, chodź i patrz. I widziałem i oto koń wrony, a ten, który na nim siedział, miał wagę w ręce swojej. I słyszałem głos pośrodku czworga zwierząt mówiący, miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. I gdy zdjął czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący, chodź i patrz. I widziałem i oto koń płowy, a ten, który na nim siedział miał imię śmierć i piekło szło za nim. I dano im moc nad czwartą częścią ziemi zabijać mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemskie. I gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które mieli. I wołali głosem wielkim, mówiąc, dopókiż, Panie, święty i prawdziwy, nie osądzisz i nie pomścisz się krwi naszej na tych, którzy mieszkają na ziemi. I dano każdemu z nich Szatę białą i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze mały czas, aż się dopełni poczet współsług ich i braci ich, którzy mają być zabici jak i oni. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć i oto stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce zczerniało, jak wór włosiany i księżyc stał się jak krew. I gwiazdy niebieskie padały na ziemię, tak jak drzewo figowe zrzuca z siebie figi swoje niedojrzałe, gdy od wiatru wielkiego bywa począśnięte, i niebo ustąpiło jak księga zwijana, i wszystkie góry i wyspy z miejsc swoich się poruszyły. I królowie ziemi, i książęta, i bogacze, i hetmani, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny, skryli się w jaskiniach, i w skałach gór, i rzekli górom i skałom, Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka. Albowiem przyszedł dzień wielki gniewu jego i któż się ostać może.